Że słyszałeś, że PUBG przebiło już 900 tysięcy konkurentnych graczy i 10 milionów sprzedanych kopii? 10 milionów sprzedanych. Ale dlaczego oni sprzedają kopię, jak ta gra nie wyszła? No bo mogą, jak A to jest? w sumie to co, co, co to znaczy, czy gra jest wydana, czy nie? Kto, kto to ustala? To jest no. taka sztuczna granica. To jest takie dziwne i głupie. Ja sam mogę powiedzieć, na przykład, że moja gra już teraz jest wydana i tylko kolejne pacze będą jeszcze ulepszać. Mogę sobie tak powiedzieć? No wiesz co, no tak, ja się z tym zgadzam. Wiesz co, w sumie jestem bardzo dumny z mojej gry. Jeszcze co prawda pozostało mi tylko zrobienie jej, ale uważam, że to jest całkiem dobry produkt i kupę włożyłem w to dobrego co to wysiłku. co znaczy, że ta gra jest niezrobiona? Czego jej brakuje? Wymień jedną rzecz, której jej brakuje, żeby można było ją uznać za zrobioną grę w przeciwieństwie do jej obecnego stanu. Patrz, mam taki no, pomysł. Wejdziesz sobie teraz na Steam, wpiszesz sobie w Steamie Player Unknown's Battlegrounds, no, no, no. a potem zobaczysz stronę sklepową tej gry. I wtedy będziesz mógł zauważyć taki niuans subtelny, że u góry opisu tej gry będzie taka fajna niebieska nitka podpisana Early Access. Ale? To, ale to, tak oznacza, to no, gra się no, robi, to z tego. ale, ale, to gra się robi oficjalna w momencie, jak nie ma tej frajerskiej nitki. Ale co dla za różnica? No se jebną, no. Co? <gry> Walną sobie taką nitkę. Aha. No. nic nie będzie. No to, okej, okay, to, to mam lepsze pytanie, wojowniku internetu. W takim razie, co twoim zdaniem. Czemu twoim zdaniem nie lepiej byłoby po prostu wydać tej gry i powiedzieć, że no startujemy z jedną mapą, a jak się sprzeda to dodamy więcej? No taki więcej. pr marketing, żeby ludzie mieli tam ból, że o, jaka mało zawartości w tej grze, to jej nie kupię. Ale jak to powiedzą, o, o no, dam, dam szansę i o, okazało się, że to najlepsza gra, w jaką w życiu grałem. Aha, aha, aha, no tak, no tak. I ty tak twierdzisz, tak. żeby było też, to jest twoje twierdzę zdanie. też, że hitboxy i frame odcinek 28. Jestem kot. Witajcie. Witajcie wszyscy, ja jestem Hirio i jestem szczęśliwy, że mogę przywitać nas w tym klubie entuzjastów japońskiej kultury, animacji i muzyki. A skoro już mówimy o japońskiej muzyce, to powiedzcie sami, co jest waszym zdaniem najlepszym stylem robienia openingów do anime? Takie klasyczne, gdzie na przykład starszy pan ładnym, wyszkolonym głosem opowiada o tym, jak super postać jest głównym bohaterem tej jej serii? Czy na przykład coś nowszego, kiedy wchodzi ci jakiś leciutki japoński pop, trochę bardziej przygodka, trochę bardziej radość, albo może jakieś tony melancholijne? Hm? Zależy, gdzie definiujemy tą nowość w anime. Ojej! Któż to? Otóż to ja, Tuskan. Jestem tu z wami dzisiaj. Dokładnie, nasi drodzy słuchacze. Dzisiaj znowu mamy odcinek z gościem, czego jeśli jesteście naszymi prawdziwymi fanami i słuchacie odcinków wtedy, kiedy pojawiają się na blogspocie, prawdopodobnie dowiedzieliście się z opisu odcinka. Ale utrzymajmy szaradę jeszcze, póki ją nagrywamy. To, to już? Już tak? Już, już możemy nagrywać? Czy masz jeszcze jakieś fajne pomysły na rewolucyjną strukturę podcastu? To wiesz co? To, to może jeszcze tak, żeby, żeby trochę tobie poprawić życie. No to ja się, ja zakończę ten segment mówiąc, że ten wstęp z pytaniem o, o openingi anime to był zupełnie mój pomysł od początku do końca i kod nie miał z tym nic wspólnego. Dziękuję. Co tam to na życie? Wiesz co, no w sumie to tak mnie zainteresowało to pytanie o tych openingach i bym o tym w sumie... A, innym razem. No, myślę, że nie po to tu jesteśmy, jesteśmy w, hi w hitboxy i framey, a nie w Wii, w i manga. Przyszedłeś do nas no. z tematem. Jakiż to temat? Tak. Moim tematem dzisiaj będzie... Hmm, jakby to tak ładnie ująć? Myślę, że rewolucja w urządzeniach przenośnych do emulacji bądź też kieszonsolek. Jest. W sensie, moment. że co? PlayStation Portable? Ale to było z 15 lat temu. No właśnie, to jest tak, że wszyscy znamy całe to Nintendo, znamy właśnie całe to Sony i tą nieudaną witę. Wy, wypluj to wypluj to wypluj to wypluj, to, wypluj to, wypluj to, wypluj to, wypluj to. Wita to najlepsza konsola wszych czasów. Kot nie przerywaj gościowi, nie mów jak gość mówi, nie, nie wchodź mu w słowo, niech skończy. Ja też lubię, witę, ja ją naprawdę wypluj lubię. To najlepsza najlepsze konsola wszych czasów, ale. Przestań ale przerywać gościowi. konsola. Ale dobra. Ale motyw jest taki, że już chyba, jak dobrze pamiętam, nawet od 2010, czyli mniej więcej wtedy, kiedy wychodził 3DS, pojawiła się konsolka... Nie, 2013, przepraszam. Pojawiła się konsolka, wręcz solka, a nawet nie solka, tylko kieszonko-komputer, który nazywał się Open Pandora. I on został stworzony, że tak to ujmę, od fanów dla fanów. I jest to... Już wam czytam, jest to mniej więcej tego samego, tej samej wielkości jak Nintendo DS, bo ma 140 mm na 83, jeżeli to Wam cokolwiek yep. powie. No jeśli jest um, jak DS, to rozumiem jakiś to oddechy. No, jest robi. mniej więcej jak DS, mhm. ma pełne normalne kontrolki, ma dwa dipady, ma sześć przycisków, łącznie z shoulder batonami, ma pełną kleweturę kuwerty ma jeszcze tam jakieś sloty na karty i tak dalej i tak dalej. Najfajniejsze jest to, że w czymś takim, w tej takiej małej obudowie która faktycznie wytrzymuje tyle jeżeli chodzi o baterię całe to urządzenie wytrzymuje tyle, co właśnie najlepsza wersja ds czyli Lite czytajcie, 10 godzin pełnego używania na hejnał Mamy zamknięty, pełny komputer, w który, na którym chodzi. Z Linux. moich doświadczeń, Wita wytrzymuje 20 godzin, więc tutaj proszę mówić, że Light to jakaś Nintendo propaganda. Z moich doświadczeń, Honda Civic, jak ją dobrze podkręcisz, słyszałem od wujka, kumpla mojego wujka, jest szybsza niż Ferrari. Panowie, panowie, panowie, proszę Was, nie zapominajmy, że Hakan jest najlepszą postacią w grze, kiedy jest na Oliwionie. Wita jest najlepszą konsolą, kiedy jest na Oliwiona no, ale wracając to było w 2013 i ogólnie była to bardzo fajna motka, ponieważ twórcy od razu postawili na otwartość tej konsoli, oni w pełni wspierają to, że jak dostajesz ją do ręki to możesz to, bierzesz śrub, śrub, śrubokręt, rozkręcasz ją bawisz się jak chcesz są so, od tej konsolki ogromne fora, jest ogromne community zebrała sobie właśnie takie bardzo duże, bardzo fajne grono fanów i jest na ten moment nie, nie do dostania, ponieważ był to produkt, który był robiony w bardzo małym nakładzie. I zapowiedzieli swojego sukcesora, który nazywał się Pyra. Pyra ma to do siebie, że w porównaniu do Open Pandory i to nawet jeszcze tej ulepszonej, bo wyszła w międzyczasie druga wersja, która miała 1 GHz procesor ARM Cortex, czyli to tak jakoś na poziomie telefonu 2012 jakoś tak. Ale tak, takiego lepszego. No, wyższa średnia półka. Mm. Tylko na no, różnicę jest taka, że przez to, że to był faktycznie pełny system, na tym stał pełny Debian, pełny Linux, tutaj dało się wgrać wszystko. Ta maszyna do czasu wyjścia pewnych, że tak to konkurentów, do których za niedługo dojdziemy, była definitywnie najlepszą maszyną do emulacji. Ona na czymś takim na spokojnie odpalała PS1, a nawet były jakieś takie zalążki stworzenia na to emulatora Dreamcasta, który też w miarę jako tako chodził. Wow. Plus na tym cudzie, na tym jednym gigahercu na spokojnie dało się robić wszystko, co dało się robić na zwykłym komputerze. Mhm. Widziałem nawet raz, jak na Open Pandorze instalowali zupełnie innego Linuxa, to był bodajże Kali i używali tego jako przenośny komputer do sprawdzania zabezpieczeń sieci, co jest moim zdaniem całkiem zajebiste, biorąc pod uwagę, że dosłownie to się mieści w kieszeni jeansu. Ile to kosztowało? Dużo hmm. i jeszcze tak. trochę. Pandora szła za jakieś 1600-1800 zł. Spodziewałem to, się więc. niestety... To są drogie zabawki. Pyra kosztuje dwa, 2200, z tego co kojarzę. I właśnie przechodząc do naszej drogiej Pyry, tu chyba zrobię klik, słoneczka. O. Pyra jeszcze nie wyszła. Została zapowiedziana w 2014 roku, z tego co kojarzę. I w porównaniu do pierwszej edycji ma już dwuldeniowy procesor, ma w ogóle podświetlaną klawiaturę i ekran 720p dalej chodzi na Debianie. No ale nic więcej o tym niestety nie można powiedzieć, bo oprócz tego, że mają działające prototypy, to ta konsola po prostu jeszcze, konsola, ten kom mini komputer tak naprawdę, jeszcze nie wyszedł i pewnie jeszcze długo nie wyjdzie, biorąc pod uwagę, że to jest delay na delayu, delayem popychany. Ale faktycznie coś tam się dzieje, myślę, że największy problem, który mają teraz, jest to problem zdobycia części. Czy to jest produkowane no tak. w Stanach Zjednoczonych? Mm, powiem Ci szczerze, że nie A wiem. A Chociaż wiadomo gdzie? Projektowane w Niemczech. To hmm. jest produkt od fanów z Niemiec. A tak z ciekawości, jak wygląda w ogóle emulatorska scena na Linuxie? No bo nie może to być najpopularniejsza platforma, ale skoro robią taką solkę, to to musi działać całkiem solidnie. Wiesz co, no bo to, to jest na tej zasadzie, że jeżeli poszukujesz jakichś takich emulatorów typu MAME, no to zbyt dużo na tym nie poemulujesz, bo dużo z tych projektów jest już zarzuconych i nierozwijanych. Ale modka jest taka, że masz te procesory ARM, ponieważ Open Pandora działa na procesorze A ARM, co jest też ważne, czyli takim typowo telefonowym, ma swoją własną wersję Linuxa. I ludzie na tą Pandorę z uwzględnieniem tego ARM piszą własne emulatory, bądź portują te, które już działają z Linuxa. Mhm. Tak więc tutaj mamy coś na zasadzie, no nie wiem, jakbyś kupił sobie załóżmy Macbooka, no nie, i miał na niego specjalnie przygotowaną wersję softu, jak robi na przykład Adobe z Photoshopem, mhm. że na tym na, na tej specyfikacji, na jaką mam Macbook, to nie powinno działać tak szybko, ale jednak działa. Mhm. Więc to jest to samo z... Dragon Box Pyro, z Open Pandorą, że jednak na tych co prawda mniejszych, na tej mniejszej mocy dalej dało się z tego wcisnąć bardzo dużo. Mhm. I w tym momencie Pyre jeszcze można spreorderować, co jest w ogóle straszne, to znaczy, że ludzie chyba trochę nie wierzą w tą konsolę, bo pamiętam, ja jeszcze pamiętam jak Open Pandora była zapowiadana, też były preordery na stronie i kiedy one, kiedy te preordery ruszyły, to po tygodniu ich nie było. Mhm. I to jeszcze zanim w ogóle, zanim ruszyła produkcja tej konsoli. Tak, no więc... to były inne czasy, kiedy ludzie jeszcze wierzyli w Kickstartera, zanim Tim Schafer zabił sam osobiście crowdfunding. Tylko, że to nie jest crowdfunding. Akurat Pyra i Open Pandora, nie, o Open Pandora była na Kickstarterze, Pyra już nie jest. No bo nie żyje jest już po prostu u nich na Ten, stronie. crowdfunding, więc na logikę. No tak, ale wróćmy na chwilę do tych czasów, bo tak naprawdę wydaje mi się, że najważniejsze pytanie odnośnie tej pery, może abstrahując od tego, co ona ma dokładnie w środku, to będzie, jakie ona platformy powinna docelowo emulować. Wiesz co, to będą totalnie moje spekulacje. No nie, Aha, czyli, to... wybacz, nie ma żadnych faktów w tej chwili jeszcze od dewelopera? Mm, nie, Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. To, co deweloper faktycznie daje, to to, że urządzenie istnieje i działa, ale jest jeszcze w takiej wersji, że nie ma sensu go wypuszczać i jeszcze sporo trzeba dopracować. Mm -hmm. Ale tutaj wiesz, no, różnica jest taka, że to nie jest tak, że my teraz już kupujemy od osoby, która dopiero co to, to zaczyna i kaman, uwierzcie nam, no nie. Tylko oni budują na urządzeniu, które już zbudowali, wydali, ono jest w świecie. Czyli teraz mają kredyt zaufania, więc możecie wszystko od nich kupić, a potem oni uciekną na Majorkę. Troszkę tak, ale myśl, no nie wiem, czy to się ja myślę, stanie. Myślę, że oni już I są dobrze. na Majorce i teraz tylko udają, że tak, tak pracujemy, tylko jeszcze wam nie możemy powiedzieć, ale już możecie złożyć preorder, jak chcecie. O właśnie, tu mhm. już mam. Tutaj, to, tutaj gościu daje, myślę, taki fajny rzut, co Pyra będzie mogła emulować, no nie? Bo na tym 1 GHz procesorze ARM na Pandorze możesz spokojnie zagrać w Diablo 2, w Jedi Knight albo w Return to Castle Wol Wolfenstein. I to spokojnie chodzi. Mhm. I jest pełna emulacja arcade'ów i tak dalej do 2004 roku. Mhm. I to co gość mówi to to, że Pyra będzie potrafiła przynajmniej pięć razy tyle. Ale oni mhm. sami piszą te emulatory czy... Chodzi o jakieś optymalizacje samego systemu operacyjnego? czy Chodzi raczej o to, że oni w ogóle dają ci taką platformę, nie? Z tą pyrą. Chodzi mi o to, nad czym e, oni w tej chwili będzie... pracują w takim razie pracują najpewniej nad tym, żeby się nie przegrzewała, żeby, żeby, żeby bo pewnie się okazuje, że im przyciski puszczają czyli takie nie tam, mówisz, raczej. że jak, mm -hmm. oni, jak oni mówią, że na przykład, że te emulatory działają, to oni mówią, że wzięli już gotowe, odpalili je na swojej tej konsoli prototypie i działają i to jest to, co oni mówią, tak? Okay. Tak, tak tak, to jest to mm -hmm. tak, więc na razie najwidoczniej, najnowsze takie mm, info które dają, o pyrze jest takie że w tym roku powinna ruszyć już masowa jej produkcja. Mm -hmm. I ponieważ ludzie złożyli już na tyle preorderów tej pyry, że zafundowali całość. Tak więc już powinno to ruszyć. No ale pyra jest czymś takim, jest takim stepping stone pomiędzy tym, do czego ja staram się dojść, a tym czymś jest GPD. Okej. Okay. Jest to taka firemka, ona się nazywa Gamepad Digital. I Gamepad Digital wystartowało na Indiegogo i to tylko i wyłącznie z tego powodu, że kiedy startowali ze swoim pomysłem, nie mieli prototypu jeszcze. A Kickstarter, jak wiemy, nie, nie pozwala ci wystartować, jeżeli pro prototypu działającego jeszcze nie masz. Mhm. Tak więc, GPD jest to notabene firma z Chin i to firma, która na swojej angielskiej stronie ma bardzo mocny English. I tak naprawdę cały czas powinniśmy wszyscy mieć czerwone flagi, czy, czytając to wszystko. Mówią, że istnieją od 2013 roku i od tam i od 2013 zajmują się produkowaniem handheldów i, tak, i tym podobnych rzeczy. No tak. Mhm. I co GPD ma w ofercie? Zaczęło się od GPD Q9 które sobie trochę pożyło i uwaga, uwaga, to była maszynka, która na celu miała tylko i, wyłą znaczy tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale głównym jej celem było emulowanie PSP. Mm -hmm. I ona została zbudowana z całym Androidem, ze wszystkim co ona ma, ona została zbudowana pod tym kątem. I GPD Q9, jakby się jeszcze na nie spojrzeć, to już to jeszcze można zaliczać moim zdaniem do tych Tanich chińskich konsolek typu Dingu a 302 to było... Czasy Dingu to jest 2010 i jeszcze wcześniej, gdzie niektóre firmy w Chinach faktycznie zajmowały się produkcjami mini konsolek do emulacji. To też jest całkiem ciekawy temat, ale te wcześniejsze czasy to może, jeżeli będziecie chcieli na innych. To mi zresztą przypomina nie? jedno pytanie, które chciałem zadać. Jak jest z legalnością tego? Czy ta, wiadomo, Chiny to wiadomo, ale czy ta niemiecka firma mhm. nie ma problemów z tym, że oficjalnie chce sprzedawać produkt, którego z przeznaczeniem jest emulacja, czy oni to jakoś kręcą? Widzisz, to jest tak, że oni to ubierają w coś takiego. Oni sprzedają ci mini komputer. I to, czym oni się chwalą, to to, że na ten mini komputer potrafi odpalić na przykład Diablo 2 albo Return to Castle Wolfenstein. Nigdzie tu nie jest faktycznie powiedziane o emulatorach, ale kiedy już wiesz, kiedy już przejdziemy na spokojnie do załóżmy ich forów, znaczy forów takich fanowskich do których mają link u siebie na stronie, ponieważ tam jest najwięcej technicznych pytań, tak to też tłumaczą, tam możemy znaleźć coś działy o emulacji. Poza tym z tego, co pamiętam w Niemczech, emulacja arcade'ów i takich tam rzeczy za bardzo się na to nie patrzą z tego, co kojarzę. No tak, tutaj dużym problemem są... problemem. Kwestią do rozważenia są te prawa autorskie, które rozciągają się oczywiście na starsze produkty. Gdybyś sprzedawał, nie wiem, kopie SNES-a, to Nintendo możecie bez problemów dopaść, ale wydaje mi się, że sama emulacja nie jest w żadnym kraju nielegalna. Dopiero jakbyś się zaczął bawić właśnie albo we wrzucanie z tych emulatorów stokowo, fabrycznie do produktu, Albo, a nawet przede wszystkim, jeśli wrzucisz tam jakieś romy, to możesz się prosić o parę znaczy, posłów. Ja właśnie o to pytałem, Ale też... czy one mają już od razu wyrzucone emulatory, czy to jest tak, że dostajesz Nie. konsolkę? dostajesz tak, czy potem... mhm. Czyli to rozumiem jak z tymi patchi parlorami, że w paczynko niby wygrywasz tylko kulki, a przypadkiem obok akurat tutaj masz link do miejsca, w którym masz wymienić kulki na emulatory. To sama zasada, tak? Ta emulator. No, no, tak, tak, coś takiego. Przychodzi 70-letni japoński weteran wojenny po ciężkim dniu przerzucania kulek. W sumie sumim osem, poprosiłbym 8 emulatorów. My, my nie jesteśmy, my, my nie uprawiamy hazardu. U nas można wygrywać tylko kulki, ale tutaj macie takie forum, na którym można sobie wymienić. Jakbyście chcieli. I... I oczywiście bardzo miły, wyprostowany jak kij, pan obsługujący mówi, haj, haj. Potem, potem, potem daje panu osiem emulatorów i widzisz błysk w oku starszego mężczyzny, bo wszystko było częścią keikaku. A to znaczy prawda. To też oglądałeś Defnota na Netflixie? Mm, i, i, i, wściekłe dźwięki. Nie, nie oglądałem, ale defno to było świetne 20 parę odcinków. Eee, to skąd leci dalej. Kłóciłbym się <śmiech> mocno, nie, nie. ale no, no dokładnie. Dobra, okej. Okay. Potem wyszło o nich GPD XD. Aha. I GPD to... XD wyglądało troszeczkę bardziej jak 3DS i z tego co pamiętam, dalej jeszcze było konsolą taką bardziej do emulacji, to już było takie o wiele bardziej uh, szukam polskiego słowa do fleshed out. No rozwinięte. No, dopracowane. Bardziej, o, bardziej, bardziej rozwinięte, bardziej dopracowane i na pewno przestało wyglądać jak takie te właśnie chińskie konsolki z bazarku. To, mhm. jest, to jest ważne, że tutaj faktycznie już jakość wykonania była o wiele większa. I GPD XD jest do tej pory ich najlepiej sprzedającym się, pro się produktem w Chinach. I oczywiście sama sprzedaż w Chinach już im pozwala na, na bardzo dużo. Stąd od nich pojawia się GPD Win. Win jako, że Windows i czymże jest ten piękny GPD Win. GPD Win wspiera natywnie na sobie Windowsa 10. To jest pełny komputer, który działa na architekturze x86, znanej także jako zwykła 32-bitowa architektura komputerowa na której działają wszystkie tam MacBooki, nie MacBooki, laptopy, nie laptopy i tak dalej. To jest pełny Czyli Czekaj, Windows 10 działa na 32-bitowych w ogóle? Tak. No, okej, okay, mm. dobra. Jest, jest wersja 32-bitowa. No dobra, tylko w takim razie, skoro oni weszli w, ten, w rynek od tej strony, to jaki jest, jaka jest ich przewaga nad dobrym laptopem? No przewaga jest taka, że to faktycznie dalej mieścić mieści się do kieszeni. A, czyli mamy tutaj minimalizację. Tak, bo chciałem właśnie powiedzieć, że to ma ekran 5,5 cala, mhm. który ma normalne 720p, więc mhm. naprawdę nie potrzeba więcej na 5,5 cala, przynajmniej dla mnie. Mamy naprawdę, jak na taki sprzęt, ogromny czas pracy na baterii, ponieważ minimalne, znaczy na maksymalnym zużyciu dochodzi się do 6 godzin a na takim zwykłym przeglądaniu sieci i tak dalej do 12 mm -hmm. ma wbudowane 64 GB pamięci, także ma pełny kontroler z klawiaturą ma chłodzenie aktywne mm. okay. które możemy włączyć bądź, bądź wyłączyć są 3 stopnie tego całego chłodzenia aktywnego ma ono na razie dwie, dwie wersje, Z -o Z8700 i 8750 Różnią się one tym, że 8750 ma mocniejszy procesor i jest troszeczkę lepiej zbudowany. A ja się pytać, czy to są struktury po prostu ten yy, procesora, sokety, czy to niepowiązane? Mm, nie, no, nie, okay. nie. To jest sam, To jest wersja ich urządzenia i one się różnią między sobą po prostu intelem, który jest w środku, bo to chodzi na Atomie, z normalnym intelem HD405 mhm. więc to jest, żeby tak to ujmę, mniejszy Surface 3 jeżeli chcemy mieć fajne porównania mhm. no niestety, znaczy kosztuje on jakieś 1200 do 1600 zł zależy jak się szuka no ale też bardzo ciężko go dostać i to, co w GPD Winnie jest naprawdę fajne, to to, że w porównaniu do tematu, do którego przejdę, czyli do Smack Z, po którym czuję, że będę jechał bardzo długo i namiętnie, GPD Win naprawdę odpala te gry. Na GPD Winie, na tej przenośce, bo to jest dalej przenośka, są normalne widea, gdzie Half-Life odpalany na High, Half-Life 2. Na wysokich ustawieniach w Full HD chodzi normalnie między 40 a 60 klatek. Czyli mamy dosłownie sprzęt, który odpala nam Half-Life'a dwójkę w kieszeni. Mhm. Mm mamy sprzęt, który emulatory takie jak Dolphin, czyli emulator GameCube i Wii, na, w wersji GameCube'owej Dolphina osiąga on w 80% tytułów stuprocentową szybkość. Nice. I to jest po prostu chore, więc możesz mieć przenośnego GameCube z tego, już nie mówiąc o, o tym, że jest to też pełny komputer, tylko że taktujmy o, wie, o wiele bardziej kompatybilny i przyjemny dla takiego normalnego użytkownika, bo jest on na Windowsie. Na tym cudzie da się normalnie zainstalować Steama, jest to zwykła taka normalna ar architektura, tylko że Możesz go mieć w kieszeni. Tablet z Windowsem, tylko no. że do tego masz te dodatkowe kontrolki i że ma bardzo mały rozmiar. Mhm. Dokładnie, coś takiego. No tak, ale to się nadal rozbija chyba o problem kontrolera, prawda? W takich, w takich przenośnych platformach, nawet jeśli sobie odpalisz Half-Life'a life a 2 i będzie działał w 60 fps, to i tak Cię to zbytnio nie ustawia, bo potrzebujesz myszki i klawiatury. No widzisz, motyw jest taki, że GPD Win ma w sobie dwa wejścia USB, do których możesz podłączyć myszkę i klawiaturę. Mhm. <grych> Ale także e, GPD Win ma bardzo dobrze, że tak mówimy, zrealizowane sterowanie, bo miałem okazję mieć go w ręce i muszę powiedzieć, że jest on całkiem wygodny. Tym bardziej, że wszystkie, wszystkie części, na których on stoi i żyje, są so, z jakiegoś afiliata Sanwy. Tylko, że, tylko, że, pro, że, że produkującego mikroswitche bardziej pod klawiaturą. E, muszę tak. tylko się wtrącić, bo nie usnę. Half-Life 2 wyszedł na konsolę normalnie, więc to nie jest tak, że to jest gra, który nie da się przejść na, tym, na sterowaniu konsolowym dwóch deepadach. No tak, tak ale okej, okay, kod. Ja, ja nie zabraniam nikomu grać w FPS-y na kontrolerze. Ja naprawdę jestem zdania, że da się to zrobić. Ja, ja, sam, to, ja sam to robiłem. Ale. Ja, ja przeszedłem kryzysa trójkę od początku o do końca Jezus. na PS3. O Boże. Od początku do naprawdę końca. Bardzo im przykro, stary. Więc, bardzo im przykro. Więc. Więc, ja jestem tolerancyjny. Ja mam znajomych najróżniejszych kolorów skóry i orientacji seksualnych. I mam znajomych z Xboxem. I mam, mam nawet znajomych z Xboxem One. Wow. Znaczy, Poczekajcie sorry. Poczekajcie, sorry. Jednego znajomego z Xbox One. <laughs> Rybuje się jak poezja. Dokładnie, ale to... właśnie to średnio to do mnie przemawia, bo taka konsolka właśnie jest super do e, wszelkiego rodzaju emulacji, dlatego, że możesz sobie podpiąć jakiegoś tam kontrolera na bluczaczu, a jak się postarasz, to może nawet będziesz miał model, albo od producenta będzie to wbudowane, że dostaniesz jakieś kontrolsy fizyczne. I wtedy faktycznie spoko. Wtedy można grać w różne gry, wtedy można grać na różnych platformach, wtedy się można świetnie bawić. Ale nie znalazłem takiej platformy przenośnej, już tym bardziej dotykowej. Nie, nie mówiłeś, czy to jest dotykowe. Mówił, że ma normalnie kontrolki, klawisze i d tak? Spoko, tak, ale czy ale poza tym. A przy okazji ekran też może mieć. A, okej, okej. Okay, okay. No to widzisz, jakoś tak. no Nigdy na przykład nie zagrasz sobie w jakąś fajną strategię czy coś w tym stylu w, ze starych lat na tym, bo będzie się grało zwyczajnie niewygodnie. Więc chodzi mi o to, że może do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że cieszy mnie, że taka technologia jest rozwijana, ale obawiam się, że w pewnym momencie dojdziemy i jesteśmy bardzo blisko takiego punktu, szczytowego, że jasne, znajdzie się dlatego inne rozwiązanie, ale już jeśli interesujecie wysokiej klasy sprzęt emulacyjny, to, to dotarliśmy tam i chyba już dalej nie pójdziemy przez długi czas. Ale Melty działa. A a nie, no to <śmiech> wyobraźcie to sobie teraz będziesz mógł grać w Melty podpierając swoją solkę w kubełku z KFC. <śmiech> Stary, w Bismarcie. Wow. mieści się do Bismarta, jedziemy do sceny Melty twojej no. na cały kubełek no ale to no nie rozumiesz, bo kupujesz kubełek i wkładasz do niego konsolę z Melty a potem zwycięzca może zabrać kubełek nie, no myślę, że to samo, ale z Bismartem jednak no. I z moimi frytkami no, oczywiście. no. no. Tylko, że potem, małe, tylko że małe i potem trzeba przerwać, przerwa, przerwa bo frytka spadła i zasłania ekran no tak no cóż, to właśnie wiesz co, ja się z tobą zgodzę bo też bym na tym za bardzo nie grał w fps -y, nie? ale na przykład taki, taki port Soul, Soul River'a na PC-ta na tym odpalisz, na spokojnie no tak, ale to równie to możesz zagrać sobie w Soul River'a na telefonie no, ale telefon nie ma takich portów Soul Rivera. No, chyba, no, że coś wyszło. No nie, ale telefon ma działające emulatory PSA 1, który miał normalną wersję Soul Rivera. Akurat. No. Mhm. Akurat w to w Soul Rivera na PS1 można było grać bez problemów, no i nie ma jakichś wyraźnych mhm. przewag. Pewnie na wersji PC-towej możesz trochę podbić ustawienia graficzne, ale nie stawiałbym na jakieś dramatyczne różnice. No ale na przykład znowu w Beyond Good and Evil no. też sobie nie zagrasz na telefonie. No to jest prawda, to jest prawda, chyba. Więc to jest, to, to jest ta różnica wieś, między dost dostępem do biblioteki PS1, nie, a dostępem mhm. do, bi do biblioteki PS1 z NES-a, plus całego PC. -ta. Poza tym taka konsolka brzmi jakby jest tańsza chyba od telefonu, który ci faktycznie uciągnie emulację PSX-a w wysokich FPS-ach. A tu akurat Ci powiem, że no jesteśmy już w tych czasach, że takie telefony myślę, że no jeśli zamawiasz bezpośrednio w Chinach to zapłacisz jakieś 600 za taki telefon, może 7. W Polsce on może kosztować jakoś nie wiem 8-9 tysięcy. Byłbym zszokowany jeśli to co mówisz jest prawdą. Nie, stary serio bo chodzi o to, że perfekcyjna emulacja PSX-a to jest temat jeśli się nie mylę z 2014 albo 2013 roku na telefonach. No i wtedy to wymagało faktycznie solidnej cegły. Ale od tego czasu minęły już trzy lata, więc troszkę się zmieniło. Jest to prawda. Ale wiesz, z, z drugiej strony, no nadal na telefonie w Stardew walii nie zagrasz, w starbounda nie zagrasz. Mhm, uh -huh, uh -huh. Wiesz, w Dungeon Keepera nie no, w Dungeon Keepera zagrasz. <laughs> i będziesz no bardzo jest. tego żałował. <laughs> no ale tak, w no, wiesz, jest. nie zagrasz o, Desktop Dungeons nie zagrasz, a na tym zagrasz. Aha. Więc, więc to, ja myślę, że to jest taki największy, najbardziej taki przekonywujący dla mnie, bo na przykład fajnie, że jest ten VNDS, bo ja, ja jestem miłośnikiem visual nowelek. i fajnie, że jest ten VNDS na telefon. On obsługuje sporo rzeczy, które teraz czytam, ok, ale nie wszystko, a niektóre rzeczy są na przykład na nim zbagowane, a tam odpalam to sobie na spokojnie, bo odpalam to jak na zwykłym Windowsie. No tak, no tak. Więc uważam, że to jest taki bardzo duży, bardzo duży plus tego i szczerze bardzo mocno się zastanawiam, czy nie wyposażyć się w takie urządzenie. A jak jest z kupieniem tego legalnie? Oni oczywiście zakładam, że nie mają żadnej umowy z Microsoftem, tylko Windows z Pirate Bay Nie. To jest normalny, legalny a, okay. Windows. Tam jak kupujesz tego Windowsa, on jest traktowany jakbyś kupił sobie załóżmy takiego laptopa gdzieś w sklepie i on jest przepisywany bezpośrednio mm -hmm. do płyty no głównej. Tak. No tak, to no, ma sens. To jest, to jest oryginalny Windows na tym, dodatkowo mają oficjalnych retailerów w Europie, Stanach, no i okay. w Azji, mm -hmm. więc u nas można spokojnie to, to zamówić, ba, co prawda na Ceneo jest wyprzedane. Więc w xcomie już tego nie kupimy, ale z tego, co pamiętam, miał to nawet w ofercie XCOM za 1600 zł. Mhm. No tak, zresztą nie zapominajmy, że ta cała kultura tworzenia takich bardziej nastawionych na domowe obsług, domową obsługę kieszon paczek emulatorowych, które sobie nosisz w kieszeni, to jest kultura, która w Chinach już ma wieloletnią tradycję. Tam się ta Pandora oczywiście była najbardziej istotnym przełomem ale i wcześniej i później była tego masa. Naprawdę. Próbowali oczywiście wrzucać takie emulatorowe pudełka, które obsługiwały tylko jakiegoś NESa czy SNESa, ale jak sam też mówiłeś, z czasem pojawiły się jakieś bardziej zaawansowane modele od Dingu chociażby, które bez problemów obsługiwały no przynajmniej do tego PSX. Okay. Może z PSX-em czasami się zakrztusiły, ale wszystko inne i jakieś Game Boye Advance. Wspomnijmy tylko, jak nazywa się produkt, o którym mówiliśmy przez ostatnie 15 minut z Windowsem zainstalowanym? GPD Win. Okay. No dobra. Bo zwycięstwo rynku nastąpi, Zgadnąć. kiedy ono wyjdzie. No co dalej? Ale, ale właśnie różnica jest taka, no, że to już jest. Mhm. No, więc znowu. I tutaj powoli przechodzimy sobie, no tak przy okazji, jeszcze zanim przejdziemy, to mała ciekawostka. Ta firma ostatnio też wypuściła coś takiego, co nazywa się GPD Pocket. I to jest siedmiocalowy laptop z pełno, znaczy z taką uwiesz, pełnowymiarowo jak na swój, jak na swój size klawiaturą. I jest to całkiem ciekawy koncept, aczkolwiek myślę, że jako taka normalna rzecz do pc PC-ów to średnio się sprawdzi. No tak. Bo jednak pisanie na tym jest okropne i. Fajnie, że ma nawet ten taki, taki wiesz, taki, taki cycek, jak miały kiedyś finkpady, nie? A, Albo tak. nawet jeszcze mają. Ten no, joystick oni... myszka. Uh. Tak, to ma, ma to joystick myszkę i tak dalej. Ej, to działało. to działało. To naprawdę działało i często, do, dopóki sam nie wyposażyłem się w MacBooka, to naprawdę preferowałem to od tych touchpadów na Windowsie. No, to czwada trzeba się przyzwyczaić, a nawet wtedy nie jest jakiś wybitny. Nie potrafię podzielić entuzjazmu. Mm, dokładnie. <grym> Ale myślę, że możemy właśnie teraz przejść do moim zdaniem głównego mięsa, czyli tego, że nawet w takim tak naprawdę w miarę świeżym w Europie i ogólnie myślę, że na świecie poza Chinami świadku już dochodzą kontrowersje, już są już skamy są i to oczywiście skamy na Kickstarterze. I te skamy są z konsolki, o której myślę, że może. Może o nie słyszeliście, może nie. Pojawiła się w ogóle na Gamescomie 2016, podobno z działającym pro, pro, prototypem. Nazywa się ona Smach Z? Smak Z? No nie wiadomo do końca, jak to wypowiedzieć. Twórcy sami nie wiedzą, ale do tego dojdziemy. Ogólnie bardzo dużo tego, co teraz powiem, bazowałem na mm, takim pewnym youtuberze, który nazywa się Stop, Drop and Retro, który zrobił takie bardzo fajne śledztwo i przy okazji on wrzuca tam u siebie linki do wszystkiego, co znalazł, żeby nie było. I on bardzo ładnie ekspołznał, że tak to ujmę, całe to smak Z i jak bardzo to był skok na kasę i to, że ci ludzie nie wydadzą tej konsoli. Czym smak Z ogólnie miało być? To miał być, oni to już w 2015 pokazali i to miała być pierwszy, przynoś, taki ultra przenośny Steam Machine. O, jezus. <gry> no, no właśnie. To co, to co tam ciekawego chłopaki? W coś graliście fajnego no, Dziękujemy, To jest w odcinku. Miałeś bardzo fajny temat. Szkoda, że tak szybko się wyczerpał. <gry> <gry> ometę to, Ometę to. Ometę to. Aj, ometę to. No tak. No ale. Ludzie oczywiście na samym początku w ogóle na to nie polecieli. Czemu? Bo. Po raz pierwszy, jak w 2015 roku to się pokazało, ich wideo na Kickstarterze składało się z dwóch rzeczy. Z, z cytatów magazynów i jakichś ludzi z branży, którzy mówili, że to będzie rewolucja. Oraz po prostu pizniętymi na stół częściami, które były ze sobą złączone, takim po prostu pełnym komputerem, który leżał na stole i miał on po kablu taśmowym podłączone HDMI do pięciocalowego ekranu, który leżał na chyba uszytym z filcu mo modelu konsoli. Mhm. I oczywiście to nie złapało, nie wystartowało, co raczej nie jest takie dziwne. No ale czym SmagZi się chwaliło? SmagZi chwaliło się tym, że oczywiście będzie potrafiło od, odpalać pełne gry, wideo z, na, z komputera. Oczywiście chwalili się Half-Life 2 i tak dalej. Absolutnie szaleńce. Który u nich chodził w ogóle w 15 klatkach, z tego co pamiętam. I tym się chwalili, że on chodzi w 15. E, mają ogólnie... To był w budu... To był rozbudowany Steam Controller z ekranem w środku. Miał te dwa same wgięcia, których się używa na zwykłym Steam Controllerze. Miał identyczne trigery, identyczne bampery. To dosłownie był po prostu Steam Controller w nowej obudowie. Jak ja to robisz, że z każdą kolejną informacją jest coraz gorzej. O, o, my nawet jeszcze nie zaczęliśmy, kot. My nawet jeszcze nie zaczęliśmy. To, co miało być naprawdę fajne, Przynajmniej ja tak uważam to, to, że oni się dogadali z teraz nazywającą się firmą Rombio, jak kiedyś się nazywała, to nie wiem, że zaimplementują tam tak zwany click ARM. Czym miał być click ARM? To jest taka oda do modularności 2015, która umarła dawno temu. Polega ona na tym, że jak wyj wyjdzie nowy, nowy procesor do twojej rzeczy, którą ty masz, czyli w tym wypadku płytkę klikar, to możesz kupić sobie nowy procesor, zrobić klik na płytce, wyjąć stary i włożyć nowy. I w ten sposób twój smagzi będzie działał szybciej i lepiej. Tyle, że jak to wyszło, no do tego dojdziemy za chwileczkę. <śmiech> Co to jeszcze miało mieć? Miało mieć całkiem dobry czas pracy na baterii, miało oczywiście być mniejsze i lżejsze, bla, bla, bla, bla, bla. Ale jak było na serio? No cóż, z, w tym roku wystartował znowu kicksta Kickstarter do SMAC Z, tym razem z trochę lepiej zrobionym trailerem. Oczywiście z Hans trąbami, co każde pokazanie się konsoli na ekranie. I uwaga, uwaga, startowe wideo na Kickstarterze zostało nagrane na Gamescomie 2016, na którym konsola była pokazywana. znaczy konsola, komputer, <coughs> nawet nie komputer, bo do tego dojdziemy. Została pokazywana na Gamescomie 2016 i zazwyczaj takie wideo powinno wyglądać tak, że mamy członków Dev Teamu, którzy opowiadają o tym i czasami reakcje fanów. Owe wideo do Smagzy, które miało reklamować tą konsolę składało się tylko i wyłącznie z reakcji osób, które były na Gamescomie. Nikt inny nic w tym wideo nie mówił. Było tylko i wyłącznie to będzie rewolucja, ale to jest zajebiste, ale fajnie mi się na tym grało, to będzie super. I to było całe wideo. Może pokazali raz model. <gry> Oczywiście wszystkie mm, cytaty, które się pojawiły, były tymi, tymi samymi cy, cytatami, które były w 2015 roku. Poza jednym który wystawiło Forbes, które powiedziało, że jeżeli to wyjdzie, to będzie to pierwsza konsola, znaczy konsola komputer tak mały z w pełni działającym Windowsem? Gdzie, no, niestety, GPD Win ich wyprzedziło. <grych> tak więc. A co tutaj? Co tutaj jeszcze mamy dalej? Czy mamy jakąkolwiek konkurencję zarysowaną na tym tle? W sensie, czy producenci tego skamu odnosili się jakkolwiek do konkurencji, czy po prostu udają, że tego nie ma i że oni są rewolucyjni? Udają, że tego nie ma. Uh -huh. Tak. I uwaga. Prowadzenie kampanii kickstarterowej. To jest całkiem fajne. Prowadzenie kampanii kickstarterowej. Jak wyglądało u GPD Win, które było na Indiegogo? Tam mniej więcej raz na miesiąc wstawiany był pełny, duży update. I było to, to się zaczęło dosłownie od spriteów na komputerze, no nie, od jakichś modeli, do tego jak powstawały pierwsze odlewy, przez to jak były pierwsze płytki i do działającego modelu. Co jest w ogóle super, bo to było tak dobrze dokumentowane, że to się po prostu świetnie czyta, to się fajnie ogląda jak ta maszyna na przestrzeni miesięcy dosłownie powstawała. To jest naprawdę fajna rzecz. I to na Indiegogo zostało fundnięte, to już jest, to już działa, to już można kupić. Jak to wygląda w SmagZ? Wszystkie update, y, które się tam pojawiały, były update'ami, które były tak naprawdę kolejną reklamą konsoli, czy tamtego komputera. Były to updatey w stylu słuchajcie, ale będzie zajebiście, też nie możemy się doczekać. W tym momencie pada pytanie. Co było zajebiście? Sami nie wiemy. Eee, oczywiście potem przerodziło się to w prośby o więcej hajsu. <głos> potem w ciszę. Potem, gdy fani podnieśli głos, poszło w delay. Cały czas wszystkie update'y, uwaga, uwaga, na, w GPD mo możecie sobie iść teraz i przeczytać te update'y. One zawsze były stuprocentowo otwarte dla każdego. No cóż, Magzi, posty mogłeś przeczytać tylko i wyłącznie, jeżeli byłeś bakerem i to odpowiedniego tieru. Czyli jak na przykład zdobiłeś baka na 5 dolców, to dostawałeś maila z podziękowaniem i nic więcej. Musiałeś zapłacić przynajmniej 10 albo 15, żeby w ogóle móc czytać posty. Mhm. Gdzie przecież te posty. Nie zawierały nic, oprócz tego, że niestety będziemy musieli przesunąć produkcję. Okej, okay, wybacz, że tak to powiem, ale generalnie no, temat tego, że starterowych i tego, jak można je ciągnąć, myślę, że każdy już w jakiś ten sposób poznał, więc zamiast zagłębiać się w to, jak konkretnie oni skamowali, przejdź proszę do dalej. Jak, co było dalej w tej okay, historii? Okej, nie, no jasne, jasne. To właśnie chciałem przejść dalej. To, co zrobili, to był fake prototype. Na Gamescomie to, na czym grali ludzie, był to, uwaga, uwaga, to był dosłownie przerobiony w obudowę tablet Lynx 10, gdzie ludzie z Rombio, którzy mieli z nimi robić ClickArm, pomogli im w zrobieniu tego fejka, po czym gdy wyszło na jaw, że to jest fake, Rombio, czyli ludzie od ClickArm, wypuścili ogromny statement, że tak naprawdę to ludzie od SMAC Z nie potrafi o, oni w ogóle nie wiedzą dokładnie co robią o ja nawet mam ten kwot nie on idzie tak based on our experience developing making products we consider that SMAC Z has not been able to understand or value the complexity of development and fabrication that this kind of product implies prościej mówiąc ziomy nie mają pojęcia co robią i to jest najnowsza informacja. Nie wiadomo, co robią, nie wiadomo, czy ten projekt kiedykolwiek powstanie i, i co. No właśnie, no właśnie na ten moment, jeżeli chodzi o pełne rozwoje, to jest tak, to jest to. Ponieważ ogólnie kłamstwa rozchodzą się jeszcze dalej. Ja wiem, że to jest oszukiwanie na Kickstarterze. Ci ludzie także oszukali swojego inwestora ponieważ oni nie zabolili za te pro prototypy z własnego hajsu, oni dostali bardzo duże dofinansowanie od dużej firmy, która oczekiwała od nich pełnego prototypu i go nie dostała. No wiesz, to jest raczej lepsza opcja, niż wydać własne pieniądze i nic z nim nie zrobić. A teraz uwaga, najlepsze, najlepsze rzeczy moim zdaniem, tu na chwilkę wrócimy do kickstartera, ale właśnie tu już mi nie chodzi, jak oni skamowali, tylko jak bardzo nieudolnie to robili. Jak ten naprawdę spoko youtuber Stop, Drop and Retro do tego doszedł? On znalazł po płycie głównej, która tam była w, na zdjęciach, które oni wstawiali, bo co jakiś czas wstawiali zdjęcie, że, pro, że prototyp się robi i nie martwcie się. Było zdjęcie prototypu i oczywiście zawsze tam coś musiało być rzucone, że tak to mówimy. Żeby był, żeby był jakiś taki flaw, że są części na zdjęciu i tak dalej. Że faktycznie praca w renie. No i jednym z tych rzeczy, które były na zdjęciu była płyta główna właśnie od tego tabletu, o którym wam powiedziałem. Mhm. I motka jest taka, że oni zaczęli się wyrzekać, że to wcale nie jest to, że, że, że to nie jest ta płyta i wy nie macie racji. Po czym ten chłop, ten, ten youtuber, Dosłownie znalazł wideo, na którym rozbierają tego Linksa dziesiątkę i wyjmują dokładnie taką samą płytkę. <głos> Identyczno. Czyli w tej chwili cała sytuacja ze Skamem jest jeszcze in progress, tak? Jest in progress i wygląda to tak, że oni na własnej stronie sami rzucają dowody na to, że skamują mhm. I cały czas się tego wybierają. No i spoko. No, no, jeśli tak więc... uchodzi mi to na sucho, to gratuluję przedsiębiorczości. <głos> jest to prawda, bo Swagzy, no cóż, niby jeszcze jest na Kickstarterze, ludzie już przestają w to wierzyć. I ja się dziwię, że dopiero teraz. Sytuacja, co prawda, dalej w No ale jest to mniej więcej. Mniej więcej to, co się dzieje teraz i pojawiło się to na fali jeszcze innej konsolki, która także była totalnym fejkiem i nazywała się PBS czy jakoś tak. Mm -hmm. I wygląda na to, że to, co robi SmagZi to jest jeden do jednego to, co robiło PBS na swojej kampanii. Bo, bo SmagZi wystartował znowu gdzieś tak w grudniu 2016 roku. Mniej więcej wtedy, kiedy kampania z PBS-a umarła, bo się okazało, że jest jednym wielkim skanem. I oni od tamtej pory robią dokładnie to samo, czyli kupili nawet ten sam tablet i z tego samego tabletu zrobili fake, pro, fake prototyp, z którym pojechali na Gamescom. I tak samo kłamią do ludzi, dokładnie w ten sam sposób i nawet w ten sam sposób są dropieni przez swoich sponsorów, co jest całkiem śmieszne, muszę przyznać. Mhm. No dobra, to podsumujmy no. może krótko temat. Czyli co? No Rozumiem, właśnie że, tak, że produktów SmagZi nie, nie spodziewajmy się, że kiedykolwiek powstaną. Jeśli chcemy, nie dobra. boimy się chińskiego Botnetu, to firma jak to było? GPD? GPD? Ona oferuje tylko ten Windowsowy sprzęt na rynku europejskim, czy inny również? Na rynku europejskim na ten moment oferuje wszystko poza ich tą najstarszą konsolką do emulacji PSP. Co, czyli co? Po prostu mówisz, że warto sobie samemu tam przeżyć ich ofertę i zobaczyć co nam najbardziej pasuje? Myślę, że ten tak. z Pyra zapowiada się na coś ciekawego czy niekoniecznie? Pyra zapowiada się na naprawdę super rzecz, głównie z tego powodu, że kupując Pyrę kupujesz do niej od razu pełne schematy, jak ona jest zbudowana, więc jak chcesz, możesz ją sobie modować, przy niej tinkerować i tak dalej. Więc pyra, bo G GPD Win ci tego nie zapewnia. Oni za bardzo nie chcą, żebyś otwierał tą konsolkę i się nie obawił. Pyra, oprócz bycia pecetem takim mega przenośnym, jest przy okazji taką rzeczą dla entuzjastów informatyki, elektroniki i tak dalej. No dobra. Ja się dowiedziałem bardzo wiele, szczerze mówiąc temat przenośnych pod małych komputerów do emulacji nie było mi kompletnie znane. Mm -hmm. Hiryu, słyszę, że grałeś w najlepszą grę czasów 2. Yeah. Okej. <laughs> Okej, okay. okay, słuchajcie, wiecie, wiecie, jak online'owe persony zwykle lubią w swoich produkcjach Dawać słuchaczom taki wgląd w ich życie, dzielić się tymi prywatnymi szczegółami, których nikt nie powinien wiedzieć na ich temat i jest bardzo niekorzystne, że się nimi dzielą. No to nie to będziesz jest idealny moment w tym się. W żadnym wypadku. Uff. Mnie praca nauczyła, że jak ktoś zaczyna o polityce, to lepiej go od razu ciepnąć w Natomiast, Natomiast ja mam taką fajną cechę, że bardzo lubię być zajęty i bardzo lubię mieć co robić i myśleć o tym, że mam co robić i bardzo lubię w związku z tym budować sobie taki fajny, przyjemny poziom stresu, że nie robię wystarczająco dużo i że chciałbym mieć dużo czasu, chciałbym mieć cały weekend wolny, chciałbym mieć tydzień wolny, dwa tygodnie, chciałbym pójść na trzy miesiące urlopu. A potem, na przykład, jak nie wiem, zachoruję sobie i leżę przez tydzień w domu i nic nie robię, to znajduję sobie pierwszego dnia zajęcie, które będzie mnie absorbowało od rana do nocy przez cały okres wolny. I taką fenomenalną przygodę miałem właśnie z ostatnią moją gierką, którą przyszedłem. Udało się przejść przedwczoraj. I było to. Faktycznie Dark Souls 2, które w wersji Scholar of the First Sin, którą kupiłem w miesięcznym bundlu i która zmarnowała mi bity tydzień życia, który mógłbym poświęcić na coś fajnego. Mógłbym cokolwiek zrobić. Grywidery miał życie znowu. Grywidery no, się spodziewał. Tak, dokładnie. Ale wiecie co? Nie, serio. Bo ja zacząłem grać w Soulsy w Wtedy, kiedy one jeszcze nie wybuchły. Ja pamiętam doskonale moment, kiedy w Europie pojawiło się Demon's Souls. Pamiętam, jak to dotarło do Stanów, ta wersja angielska, opóźniona i w ogóle. Jak, nie wiem, Ben Yacy Krosho zrobił swój filmik o Demon's Souls. I że ta nazwa jest Kto? kopia, bo brzmi jak podeszwy demonów. Kto? Ale... to. Dziennikarze, dziennikarze internetowi no drogi. Wpływowe persony. Pewnie nawet Jim Sterling miał swój Kto? filmik o Demon Show. Influencer, przyjacielu, influencer. Ale ja nie o tym. Ja o tym, że Przeszedłem sobie te Demon's Souls'y jak wiadomo one były super. Potem przyszedł czas Dark Soulsów i to mnie zupełnie ominęło, bo one miały ogromne problemy w swojej wersji PC-towej, Mianowicie miały hard capa na 30 FPS-ów i dopiero modem można było go naprawić, ale nie można było tego robić od razu wkrótce po premierze, bo jak się okazało, 60 FPS-ów powodowało błędy w kolizji gry. Więc można było sobie iść i nagle spaść, a jak spadasz w sosach to umierasz. Więc no, czekaj aż patch będzie lepszy. Japońscy deweloperzy piszą tak samo jak kiedyś, czyli jak na SNES-a. Japońscy deweloperzy piszą tak samo jak kiedyś, czyli faksem. Nie wiem, maszyną do pisania. Notatki w kodzie piszą na zszycie. Ale nieważne. I ponieważ, ponieważ miałem ten ogromny, ogromny okres przerwy, to jak sobie... Jak się zabrałem faktycznie za sosy, to byłem nimi uradowany i zachwycony. Udało mi się wejść w Sousy zupełnie na świeżo. Zapomniałem wszystkie spoilery, które mi znajomi tam przekazali. I jednocześnie nasyciłem się tym. Nie miałem zupełnie potrzeby grać więcej tego samego. Potem się pojawiły filmiki na necie, że Dark Souls 2 to jednak nie to. Więc tak odkładałem to, odkładałem, odkładałem, ale dzięki mojej przygodzie z bijatykami odkryłem... To, czego mi brakowało w tym wszystkim. Bo chciałbym sobie zagrać w Dark Soulsy, ponieważ podobały w dwójkę, ponieważ podobała mi się jedynka. Ale po co? Czemu mam grać w tę grę, jakby ona była dobra, a nawet lepsza od tego, co znam? A jakbym tak grał w tę grę, jakby mi się w ogóle nie podobała już od samego początku. Jakbym wyszedł z założenia, że ona będzie słaba. No i co się robi w tym momencie w Dark Soulsach? Jak, jak nie chcesz grać w tę grę, to zaczynasz grać w magię. I stwierdziłem, że to jest doskonała okazja, żebym sprawdził, jak się w Soulsy gra magiem, bo ani w demony, ani w Darki w ogóle nie grałem żadnymi czarodziejami. No i tak rozpoczęła się moja wielka 60-godzinna przygoda. Na razie przeszedłem główną fabułę, nie przeszedłem jeszcze oh, DLC. Rany! Słuchajcie, wszystko, co złe, co słyszeliście o Dark Soulsach 2, jest kompletnie przekoloryzowane. Ale ma też ziarenko racji, prawdy. Tak jak, takie opinie, jak ja czytałem i słyszałem na temat tej gry, to, to, że wiecie, że to jest kompletne dno, no jak to jest w necie, nie? Coś jest albo dziesiątką, albo zerem. Nie, nie mogę powiedzieć, żeby to było zero. Nawet bym nie powiedział, że to jest jakaś tam, wiecie, 4 na 10 czy 5 na 10. Jak ktoś się upierał, że to jest gierka na 6, to względnie moglibyśmy się z nim dogadać ale wyobraźcie sobie 60-godzinną grę, i to jest nadal mało, bo to jest tylko główna fabuła, 60-godzinną grę, którą od początku do końca ktoś zbudował, nie po to, żeby była trudna, nie po to, żeby stawiała wyzwanie, nie po to, żeby odnosiła się do glorii poprzedniczek, nie, po to, żeby była denerwująca. Wszystko w tej grze, level design, rozłożenie przeciwników, zasięg targetowania. Tego się dopiero nauczyłem po tym, jak zacząłem tego maga robić, bo w poprzednich nie wiedziałem. Wszystko jest zrobione nie po to, żeby było trudne, tylko po to, żeby było irytujące. I ja z taką grą męczyłem się przez bite 60 godzin. Wiecie dlaczego? Bo ona nadal ma w sobie zalążek, czegoś dobrego. Ona nadal ma tego ducha serii. To nie jest tak, że ona jest do bani. Ale gdybym miał ją recenzować to bym ją po prostu obsmarował z góry na dół i dał uczciwe ign 7 na 10, żeby mi dali spokój, bo nigdy mnie tak, tak, gra, tak gra nie zirytowała, jak kiedy grałem w Souls -y, dwójkę. Bo w jedynce, w demonach grasz w tę grę i wiesz, że irytujesz się dlatego, że jesteś człowiekiem, że masz w sobie ten te skazy człowieczeństwa, że się denerwujesz, że nie potrafisz się uspokoić, ale nie dlatego, że ta gra jest zaprojektowana, żeby cię wkurzyć, tylko żeby żeby być twoim testem. A w sensie twójce wszystko jest po to, żebyś się wściekł, żebyś mógł drzeć mordę, a potem nagrać to i wysłać na YouTube, bo będziesz krzyczał i pan krzyczy, więc super filmik, daje łapkę w górę. Ha, rany, co ta gra ma? Wiecie, jaki, wiecie w ogóle jakie bzdory są w tej grze? Nie, jeszcze? powiedz mi. To jest, to jest absurdalne. Bo tak, zacznijmy, zacznijmy od początku. Granie magiem to jest nadal easy mode. tak? To jest nadal absurdalnie łatwe z tego powodu, że AI przeciwników nie rozumie co to znaczy, że gracz jest magiem. Są sytuacje dosłownie, że atakujesz przeciwnika, strzelasz w niego za pół życia, a on nic nie robi, bo mu się nie załączył skrypt, żeby cię atakować. Jak się tylko do niego zbliżysz, to cię rozszarpie na dwa hity. Ale magią możesz strzelać do oporu. Już abstrahuję od tego, że musisz wyciągać łuk, żeby nim przycelować. Potem schować ten łuk i wyciągnąć kij. I użyć kija, żeby rzucać zaklęcia. I w ten sposób się celuje w tej grze zaklęciami. Ale słuchajcie, co jest moim ulubionym elementem tej gry. Na początku byłem absolutnie wściekły, bo w sosach dwójce przeciwnicy się nie respią w nieskończoność. Jeśli ich zabijesz i ileś tam razy, to spoko, to w pewnym momencie przestaną się respić, będziesz mógł sobie przebiec do gry. Jest sposób, żeby to ograniczenie znieść tymczasowo, ale o nim nie wiedziałem. Więc wyobraźcie sobie osobę, która jest przekonana o tym, że przeciwnicy przestają się respić, i ona stoi przed takim questem. Musicie wejść do trzech lokacji, które są zupełnie ukryte. Każde wejście do tej lokacji kosztuje was jeden przedmiot. Ponieważ jest ograniczona liczba skrzynek i potworów, tych przedmiotów nie można drobić w nieskończoność. W każdej z tych lokacji, żeby ją przejść, musicie użyć drugiego przedmiotu z innej kubki. Tych przedmiotów jest prawie najmniej w grze, przynajmniej w moim doświadczeniu wtedy. Miałem ich, nie wiem, z 10. Trzy dungeon. Jeśli zginiesz... Po zużyciu tego, tych dwóch przedmiotów, ale przed oficjalnym wyjściem, przez drugie wyjście dungeonu, to on się nie liczy jako skończony. I teraz te trzy dungeony są pełne przeciwników typu e, symulacja duch gracza, e, którzy są sterowani przez AI, ale mają zawrzone statystyki, mają lepsze bronie, mają jakieś mocne zaklęcia i, te, i generalnie skaczą i się toczą, więc wcale nie jest tak łatwo ich trafić. I w takim dungeonie wchodzę sobie do pierwszego, jest fajnie, wchodzę sobie do drugiego, jest ciężko, wchodzę sobie do trzeciego i muszę lawirować po gzymsach, które są węższe niż szerokość postaci, a jak z nich spadnę, to umieram. I po tych trzech dungeonach lądujesz w boss fight gdzie boss zabija cię na hita, jeśli nie masz builda pod rezisty na niego, a jak zjedziesz go do połowy życia, to się rozdwaja. Ale to fajnie, gra jest trudna, Souls'y mają być trudne, taki jest ich urok. Okej, okay, to wiesz co ja ci powiem? To ja ci powiem tak, w Souls'ach jedynce Final Boss'em był ktoś, ten ktoś, bo no ja nie wiem, może nie warto spoilować, ale była, była to postać, która atakowała cię, potrafiła unikać twoich ciosów, miała wysokie staty, jak to Final Boss, nie? miał jakieś tam swoje serie ataków, które ciężko było blokować, różne takie bzdety, ale to była walka, w którą wchodzisz, jesteś ty, jest ten typ i musicie się zmierzyć. Final boss w Soulsach dwójce i tu już wejdą spoilery, bo naprawdę mam w... gdzieś tę grę w tym momencie i wy też powinniście. Final boss w Soulsach dwójce wygląda dokładnie tak, że wchodzisz do ostatniej lokacji, walczysz z dwoma bossami naraz, którzy są Banalnie prości, jeśli grasz magiem. są wręcz żałośni. No ale walczysz z bosami, wyprzytykujesz się z mocnych speli, żeby ich jednak szybko zatłuc. Po czym załącza się animacja, gdzie drzwi do boss roomu pokrywają się z nową mgłą i tak sobie nagle wychodzi typiara. Że tak to określę. Taka postać, taki wiecie szkielecik, trochę jakaś taka w niby sukni ze szkielecików, jakieś coś. Okazuje się, że to jest postać, z którą miałeś kontakt wcześniej, ale dowiadujesz się tego dopiero, jak ją zabijesz, bo z opisu przedmiotu, który dropi, to wynika. Ona nic nie sugeruje, że to jest ta sama postać w trakcie walki. I zamiast na przykład skonstruować walkę tak, żebyś sprawdził swoje umiejętności, żebyś mógł tam coś pokombinować i tak dalej, to po prostu zaczyna walka od tego, że spawnuje cztery urny, które zieją wokół siebie klątwą, kiedy jesteś blisko, to klątwa ci się nabija. Jak się nabije do pewnego poziomu, to użyna ci max HP i koniec. I to tyle. I zaczyna się nabijać od nowa, bo możecie tak zjechać do połowy max HP. -ku. To jest sposób w Dark Soulsach dwójce, żeby zbudować walkę z bossem. I takich walk z bosami jest tego typu, jest bodajże 11. Kiedy grałem w tę grę ciągiem, doszedłem do momentu, w którym wchodzę do pokoju z bossem, widzę... Sztuczkę, pułapkę, i tak dalej, która będzie towarzyszyć tej walce, i robię Alter 4. Bo to, słuchajcie, wiecie jak wygląda gameplay w solcach, nie? Macie ten obraz mentalny. Wyobraźcie sobie, że macie walczyć z bossem po kolana w tej truciźnie. Nie możesz się poruszać szybko. Ale musisz zabić bosa szybko, bo ci się trucizna nabija. Nie możesz zmienić ekwipunku, a nie wiedziałeś, że tam będzie trucizna, więc musisz się cofnąć, zmienić ekwipunek. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w tej grze jest zbudowane po to, żeby cię zirytować. Nie mam siły na to, ale słyszałem, że dlc kowe lokacje są faktycznie dobre, więc spróbuję je przejść. Czyli get good po prostu. Gra była dla ciebie zbyt trudna, to chcesz nam powiedzieć? Chcę powiedzieć, że gra jest. Że gra jest fajna, jeśli nie grałeś w inne sosy. Fajna, acz irytująca, jeśli nie grałeś w inne sosy. Jeśli grałeś w inne sosy, to popełnia kardynalny grzech niezrozumienia, co czyni tę serię dobro. To jest argument, który się najczęściej przejawia w odniesieniu do tej gry, bo jest najbardziej co, trafny. Co czyni Oni... tę serię dobro, czego no. nie robią sosy dwójka. Sosy stawiały ci wyzwanie na miarę twoich możliwości. Po prostu, tu chodzi o, o wiecie, to, co gracz może robić, to czego od gracza możemy się spodziewać, i, a, nie, a nie to, co wrzucimy do gry, żeby graczowi utrudniło życie. Jedyny przy... Na przykład była taka głupia walka w Sosach Jedynce, która się nazywała Capra Demon, i wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z tą grą i rozmawiają z tobą na serio, powiedzą ci, że to jest kompletna bzdura i pomyłka. Takie bzdury i pomyłki, bo po prostu jest za dużo przeciwników naraz, za mało miejsca, żeby manewrować, przeciwnicy biją mocno. No proste. Takich bzdur w sosach dwójce jest chyba z 11, takich bosfajtów, gdzie albo coś cię truje, albo coś ci toksynę zakłada, albo jest pięciu przeciwników naraz i nie wiesz, w którą stronę się odwrócić. I, i tak naprawdę to nie jest jakieś trudne, to jest tylko denerwujące, bo popełnisz jeden błąd i równie dobrze możesz wrócić sobie do e, ogniska żeby spróbować innego buildu albo jeszcze raz. Zresztą wiecie, no o, o tym, dlaczego sosy dwójka są naprawdę słabe, to, to ludzie pisali eseje na całe godziny czytania. Ja chcę to przedstawić tylko w skrócie. I tak naprawdę cała ta, cała, cały ten wstęp o Souls'ach dwójce dla mnie prowadzi do, do paru prostych pytań. Na przykład jeśli gramy w taką singleplayer'ową grę, to czy uważacie, że gracz powinien zastanawiać się nad tym, czy on w kontekście swojej kampanii gra fair wobec AI? To jest... E... Znaczy, zależy od tytułu. Generalnie... No mhm. właśnie też, też, się, też bym się tego trzymał. Dosłownie zależy od tytułu. Znaczy, no bo generalnie z, mhm. rzecz polega na tym, że jak grasz w gry, to chcesz po prostu grać w nią w najlepszą wersję tej gry, jaka jest możliwa, tak? Zawsze... Są gry, w których na przykład zastanawiasz się, który poziom trudności jest najlepszy, bo może na przykład na normalu jest za łatwo i gry nie będzie od ciebie wymagać wykorzystania wszystkich jej narzędzi, tylko pozwoli ci nie wiem, maszować guziki, bo przeciwnicy są na tyle słabi, że nawet maszując guziki ich pokonasz. A może być tak z kolei, że to właśnie że na hardzie jest ten wyrównany poziom, ale już na ekspercie robi się z tego absurd, gdzie po prostu walki robiły się nudne, bo same nie wiem, unikanie ataków przeciwników jest łatwe, ale musisz to zrobić na przykład 10 razy zamiast 2 razy, bo po prostu, bo mają mhm. więcej życia i przez to wszystko się wydłuża i zamiast robić się to bardziej ekscytujące i ciekawe, to robić się to bardziej nudne. Albo na przykład mhm. właśnie w takich jak Solsach masz buildy, gdzie właśnie możesz no no. sobie zrobić tego maga, którym tak jak mówisz jest zbyt łatwo i bo twórcy nie przemyśleli tej konkretnej roli i granie nią nie sprawia tyle frajdy, co granie innym stylem gry. Uh -huh, Więc no, uh -huh. grasz, jak każdą grę, to kombinujesz, jak mieć z jak najwięcej frajdy. No i sam sobie uh -huh. wybierasz. No, tak samo w biedcy. Masz wybrać top tier albo możesz wybrać bottom tiera. No. To też, to też uh -huh. wpływa bardzo na twoją y, radość z gry i częściowo jest to wybór oczywisty, a częściowo kwestia twoich preferencji, bo niektórzy może na przykład nie lubią grać postaciami, które mają wszystko, bo po prostu na no nie sprawia im to frajdy. Nudzą się wtedy. Co tacy ludzie? No tak, no tak, ale wiesz, tak, tak obrazowo porównując to, jak grałem w sosy jedynkę, to, to traktowałem to trochę jako taką rywalizację sportową. Wiecie, znamy swoje zasady. Ja lubię też walczyć w zwarciu. Podoba mi się ten system walki w sosach. Sosy wiedzą, że mają dobry system walki w zwarciu. Rozkładają przeciwników tak, żeby się dało nimi zarządzać, żeby trzeba było trochę kombinować, ale skupiać się na samej mechanice, tego typu rzeczy. Więc tak wiecie, dżentelmeńsko. Ja sobie pozwolę na przykład ulepszyć miecz trochę wcześniej. Oni sobie pozwolą czasami zrobić jakąś pułapkę, na które trudno mi zareagować. I tak to było. A, dar, a sosy dwójka to dla mnie jest taka trochę walka na ulicy, że już wiem, że ta gra chce mnie dorwać, więc ja też chcę ją dorwać i nie dać jej tej szansy. I tu już się nie będę szczypał w jakieś sportowe zagrywki, tylko wyciągnę gaz pieprzowy i ją skatuję. Nie no, ja ci powiem, że na przykład ja co prawda żadnych sosów jeszcze nie przeszedłem, bo albo nie miałem czasu, albo nie miałem chęci. Ale muszę ci powiedzieć, że zawsze jak grałem w Soulsy, to nawet nie grałem w nie dla gameplayu, jak dobry by nie był. Ja w Soulsy grałem dla świata, dla ich stylistyki i dla tego, jak jaki Souls, y, jak Souls y miał storytelling. Mhm. I muszę powiedzieć, na przykład tu mnie zastanawia, tutaj mam pytanie do, do ciebie, Hiryu. Mhm. Powiedz mi, e, jak tobie się widzi stylistyka w Dark Soulsach 2? Wiesz co, nie jest źle ale jest gorzej niż wcześniej, z bardzo prostego powodu masz trochę, tak jakby bardziej um, prostą fabułę, w sensie to, co Twoja postać robi i pobudki, z jakich to robi, jest trochę prostsze, trochę bardziej wyjaśnione. I tutaj to co się dzieje natychmiast, ta, ta pierwsza warstwa fabularna, ona jest niestety tragiczna z tego prostego powodu, że masz ten moment dochodzenia do zrozumienia o co chodzi. Jest jeden świetny segment gry, w którym zmierzasz do pewnego punktu w poszukiwaniu konkretnej osoby i wszystko wokół ciebie sugeruje, że coś jest nie tak. Masz wyraźnie powiedziane od jednego npc że z tą postacią będzie konflikt, ale im dalej w las, tym coraz bardziej świat ci sugeruje, że ta postać w ogóle nie jest do końca taka, jakbyś się spodziewał. Wiesz, ty idziesz spotkać bardzo ważną osobistość, a tu nagle musisz do niego iść przez jakieś świątynie są jacyś kapłani, są jakieś zapadłe dziury, pojawiają się groby i tak dalej. I tak, wiesz, i tak myślisz, czemu ta postać by tu się działa? Czemu, ta, czemu do tej postaci jest tak długa droga? I okazuje się w tym w pewnym momencie kulminacyjnym oczywiście, że faktycznie jest wielki reveal, jest, jest wielki sekret fabuły Sosów odkryty i to jest fajne, ale natychmiast potem wszystko się sypie, bo Potem czynności twojej postaci nie mają żadnego sensu. Robisz postępy, ale one nie są w żaden sposób umotywowane, oprócz tego, że chcesz skończyć grę. I no tak jak mówię, ten ostatni boss jest kompletnie nieumotywowany, jest kompletnie bez sensu i możesz sobie dorobić teorię do tego, ale nie ma ona ładu i składu. Nie ma też tego, co w sosach ach 1 na przykład było super, czyli budowania historii lokacji, które zwiedzasz. W dużo mniejszym stopniu jest to wyeksponowane. Nie masz już tak fenomenalnych lokacji jak ruiny Nowego Londo, gdzie sam teren opowiada ci wielką, tragiczną historię. Nie ma tego zupełnie, ale to co jest, to jest wyeksponowanie takiego motywu tej gry. Ta gra jest zbudowana, to, to, to jest lekki spoiler, ale ona jest zbudowana wokół motywu zapętlenia historii i odradzania się. Więc to, co, lokacje, które spotykasz i miejsca, które odwiedzasz, wszędzie tam spotykasz się z takimi sygnałami, że jesteś u schyłku ery że wszystko już było że wszystkie te lokacje już były i zdążyły upaść, odrodzić się na nowo że kamienie po których stąpasz, one były położone na tysiącach zrujnowanych i zapomnianych królestw tego typu rzeczy i to to jest ten jeden ratujący element fabuły który moim zdaniem nadal jest wykonany dobrze naprawdę czuć go przez całą grę i fajnie się wkręca mm -hmm. okej, okay, to fajnie to fajnie ja ci na przykład powiem, że jeżeli chodzi nawet, nawet wyłączając fabułę, czysto, czysto tak jak ta gra potrafi wyglądać, nie? Mhm. to myślę, że moim totalnym faworytem będzie Demon Souls, mhm. bo świątynia piorunów, jeżeli dobrze pamiętam, bo już dawno w to grałem, Bush. Ale... Bush. Shrine of Storms. Bush. Tak, Shrine of Storms to jest definitywnie moja ulubiona lokalizacja ze wszystkich Soulsów. Mm -hmm, mm -hmm. Bo, bo jednak nie widziałem jeszcze czegoś takiego jak latające płaszczki strzelające, <głos> tym, strzelające prądem tak i to jeszcze zrobione tak, że się, że się z tego nie śmieje, tylko się patrzę z, z rozdziewioną twarzą nie? tak tak, Solsy jedynka były fenomenalne I pod tym demonem. względem a ty, e, przepraszam, demony tak, tak, Sosy bardzo jedynka <głos> no. najpierwsza Najpierwsza jedynka. A powiedz mi, kot, ty masz w ogóle jakieś praktyczne doświadczenia z, tej, z tą serią? Zaczynałeś jakieś grałem, tytuły? To dobrze wiesz, grałem w Demon Souls, pożyczono od ciebie, pograłem pół godziny i stwierdziłem, że nie mam siły, nie mam cierpliwości do tego. A, roku. jasne, jasne, rozumiem to. No tak, no tak, kot i jego słynna cierpliwość do bier, czego ja chciałem ale przy no. jeszcze do głowy trochę lepiej może uber w słowo to co, w, w słowa, to co chciałem wcześniej powiedzieć a propos trudności w grach to mm -hmm. generalnie jeśli gra pozwala się w taki łatwy sposób eksploitować, to to jest tylko i wyłącznie wina gry, mm -hmm. to jest coś po prostu co jest tej wadą i tylko jeśli mm -hmm. ty jako gracz jesteś gotów powiedzmy sam sobie narzucić pewne reguły że jeśli będziesz grać w pewien sposób, to gra dla ciebie bardziej fan, Jeśli chcesz poświęcić ten czas, jeśli masz w ogóle możliwość znaleźć tam, nie wiem, w sieci czy od kolegów, dowiedzieć się, że jest jakaś metoda, która spraw jest jakiś house rule, który sprawia, że ta gra jest bardziej, daje ci więcej frajdy, jest bardziej satysfakcjonująca, no to, wiesz, sam sobie odpowiedz na pytanie, czy chce ci się samemu narzucać takie mhm. ograniczenia. Mi zazwyczaj nie. Mhm. Ja zazwyczaj idę na łatwiznę i ja uważam, że gry należy grać tak żeby wykorzystywać je traktować je właśnie tak jak mówisz jak przeciwnika który rzuca ci wyzwanie i starasz się sprostać każdą dostępną ci metodą a jeśli ta metoda jest mhm. nudna czy słaba to to jest wina gry i w takim razie po prostu nie warto w nią grać. No widzisz i, i to jest tak że ja staram się trochę też dostosować swoją grę do moich oczekiwań tak jak właśnie mówiłem że w sosach bym tego nie zrobił. Teraz na przykład chętnie bym zagrał w sosy jedynkę magiem, żeby zobaczyć, jak się, wtedy, jak się grało takim buildem, ale nie zrobię tego na przykład grając w sosy trójkę, co do których mam minimalnie wyższe oczekiwania niż od, do dwójki, bo parę, od paru osób słyszałem, że nie jest dobrze, ale jest lepiej, więc można dać szansę. Nie jest dobrze, Natomiast, ale nie no, najgorzej jest. No właśnie, właśnie, właśnie. No zresztą wiesz, w dwójce jest też ten problem, że ona ma na przykład... O, to też o co Tuskan trochę pytał, ona ma jeden bardzo duży problem ze światem i to jest, ponieważ w tej grze od samego początku możesz się teleportować między checkpointami, to po pierwsze, oczywiście traci na tym trochę samo powiązanie lokacji, bo one są powiązane już w nielogiczny sposób, absurdalny, ale tego bym się nie czepiał. To jest dla mnie naprawdę spoko i jedna rzecz, Chciałbym tylko w tej grze usłyszeć coś w stylu, czy, czy ta podróż nie wydawała ci się dziwna, którą właśnie odbyłeś, albo coś. Takie, wiecie, sugerowanie, że może postać gracza jest trochę nie niegodnym zaufania narratorem, byłoby fajnie. Ale nie oczekuję tego. Rozumiem, że taka jest konwencja, to jest spoko. Wiecie, na czym ta gra cierpi przez te, to teleportowanie się między checkpointami? Na odkrywaniu jej, bo... Jeśli możesz po prostu podejść do ogniska i natychmiast przenieść się tam, gdzie chcesz być, to nie będziesz chodził po świecie i bardzo dużo sekretów może ci zupełnie umknąć, właśnie dlatego, że nie będziesz się kręcił po tej lokacji, nie pomyślisz, a może pójdę tam, a może pójdę gdzieś. Zrobisz to za pierwszym razem, ale jak już przejdziesz, to możesz sobie bardzo łatwo zakodować, że ok, ta lokacja skończona, to tutaj nie ma czego szukać, lecimy dalej, pach, pach, pach i zrobiliśmy tę grę. 60 godzin później. Także wiecie, super by było na przykład w tej grze, w tej części, gdyby sekrety były ciutkę lepiej zasugerowane graczowi, bo jest masa sekretów i część z nich jest naprawdę fajnych, nawet ten głupi boss, którego opisałem po tych trzech dungeonach, jak już wiesz dobrze co robisz, to się robi z tego fajne wyzwanie, wyjątkowo, ale no, no nie da się tego znaleźć bez wiki, przypadkowo w życiu. Jedyne, co ratuje, to wiadomości od graczy. Fakt. Może jak się komuś przyfarci z wiadomością od gracza, to część z tych rzeczy znajdzie. To jest fajny element sosów, który nadal jest wyraźnie widoczny w dwójce. Ale mówię wam, ten brak połączenia lokacji to też boli gra. Bardzo. Wiesz, z, jakby zaprojektowanie dobrze zbalansowanych sekretów jest równie trudne jak zaprojektowanie dobrze zbalansowanego poziomu trudności. To jest ta sama sprawa. Zrobienie czegoś tak, żeby mhm. właśnie, tak jak mówisz, nie było to na pierwszy rzut oczywiste i żeby, powiedzmy, nie wiem, Określony procent graczy to zauważył, tylko albo żeby wymagało określonego zaangażowania. No. Widocznie w tej części mm -hmm. nie wyszło. Mm -hmm. No. Także wiecie, podsumowując, powiem wam, że Sosy dwójka to wcale nie jest taka najgorsza gierka. I byłbym skłonny o niej mówić dużo, dużo, dużo dłużej. Bo wiecie, jak to jest, jak się siedzi w jakiejś grze 60 godzin to się ma coś do powiedzenia. A ja ale... grach, w których siedziałem najdłużej, mam najmniej do powiedzenia bo zazwyczaj e tam, tylko, przez, tylko pierwsze Głupoty wrażenie pan i najbardziej się rzucają do głowy, a jak już rutyna, to zaczynam wszystkie rzeczy przyjmować po prostu, no, że no taka tak gra po prostu jest i nie kwestionuję tego. Jeden ambitny wniosek, który śmiem wysnuć po przejściu tej gry, to jestem zdania, że ten cały build na czary to jest opcja, którą autorzy gry zostawili w grze zupełnie celowo, w sensie ta niezdolność przeciwników do radzenia sobie z tym i Tyle, tyle im przyznam, że być może faktycznie wybiegli trochę do przodu i stwierdzili, a wiecie co, zróbmy tak, żeby bildy postaci były swoimi samymi poziomami trudności. I kończąc ten wniosek, byłoby tylko super, gdyby jednocześnie zbalansowano rozgrywkę również pod walki postaciami w zwarciu, bo mówię wam zupełnie szczerze, jeśli chodzi o kilka konkretnych lokacji w tej grze, to nie jestem w stanie, nawet teoretycznie, obmyślić sposobu na poradzenie sobie z tym, postacią, która walczy w zwarciu, innego niż tłuczenie tych przeciwników jednego po drugim resp, jednego po drugim powrót do checkpointa, jednego po drugim resp, aż się po prostu skończą i będzie można przejść dalej. Sosy dwójka, panowie, sosy dwójka. Może i warto zagrać, ale ja bym pełnej kasy na to nie wybrał Czy jakieś pytania Tuskan? Myślę, że nie. No to, to by było na tyle. Hitboxy i na gmail.com. To adres, na którym możecie namówić, jak bardzo się mylimy i... albo jak bardzo mamy rację. Jeszcze przez kilka godzin będę grał w DLCKi, więc możecie mnie inwajdować. Uwaga, będę rage quitował, bo chcę przychodzić grę, a nie tłóc się z jakimiś tunkami na 300 levelu. Hitboxy i frame na Gmail. Możecie też napisać Hirsch, żeby tego nie robił. Po co? No to dzięki za wizytę Tuskan dowiedziałem się czegoś nowego czyli rynku konsol, komputerów, sprzętu.